To są informacje Polskiego Radia 24. Zastrzeżenia do programu Czyste Powietrze. Agenci CBA zabezpieczyli dokumenty w resorcie klimatu. To będzie test dla koalicji rządowej. Chodzi o głosowanie nad wnioskiem opozycji o odwołanie ministerki Henning-Kloski. Niespodziewane odkrycie w pierwszym dniu pracy ekspertów IPN-u na Wołyniu. Badacze odkryli mogiłę zbiorową. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczek, zapraszam. Mój resort sam zgłaszał uwagi do czystego powietrza. Przypomina o tym ministerka klimatu i środowiska Paulina Heninklowska. To reakcja na wejście funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do jej resortu. Zażądali oni dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. Agenci działają na polecenie Prokuratury Europejskiej. Więcej o tym Dagmara Kędzior. Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że jej ministerstwo osobiście zawiadomiło służby o tej sprawie. Miały one otrzymać około 700 zawiadomień z całej Polski. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że europejscy prokuratorzy mieli głównie zastrzeżenia do samego wprowadzenia programu. Uciekajmy od spekulacji, że to dotyczy dzisiejszego dnia czy ostatnich miesięcy, bo program rozpoczął się w 2021 roku i chodzi przede wszystkim o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy wprowadzeniu tego Programu. Robert Gajda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodał, że jego instytucja współpracowała z prokuraturą od momentu wstrzymania programu w 2024 roku. Samo złożenie doniesień do prokuratury, jak również do prokuratury europejskiej współpracowaliśmy już od wstrzymania programu Czyste Powietrze. Pokazują, że wiedzieliśmy, że są nieprawidłowości. Prokuratorskie śledztwo dotyczy możliwego niedopełnienia obowiązków przy tworzeniu i wdrażaniu programu Czyste Powietrze w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dagmara Kędzior, Polskie Radio Trwa a konferencja szefowej resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska wymienia zmiany, jakie w programie Czyste Powietrze wprowadziło ministerstwo pod jej kierownictwem. W informacjach teraz pytanie, ilu sojuszników ma PiS po stronie koalicji rządowej w sprawie próby odwołania ministerki klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski? mnóstwo. Tak mówi nam poseł PiSu Krzysztof Cieciura, z którym rozmawiał Paweł Pawłowski. Witam, Teraz jestem. Paweł jest w naszym studiu. Pawle, czy to oznacza, że odwołanie Henning-Kloski jest przesądzone? Raczej nie, bo choć, jak mówi Cieciura, w ławach parlamentarnych słychać, że Henning-Kloska to fatalna szefowa resortu, to jednak polityczna kalkulacja może tutaj zwyciężyć. Mój rozmówca twierdzi, że krytyków obecnej minister nie brakuje wśród posłów PSL-u, Polski 2050, a nawet wśród Koalicji Obywatelskiej, ale w Inter w interesie politycznym wymienionych ugrupowań jest utrzymanie Henning Kloski na stanowisku. PiSowi nie należy wierzyć, odpowiada na zarzuty Barbara Oliwiecka z klubu Parlamentarnego Centrum, do którego przecież należy minister Henning-Kloska. Zdaniem mojej rozmówczyni zaledwie dwoje, być może troje posłów z koalicji może rozważać głosowanie za odwołaniem szefowej resortu. Donald Tusk mówi o teście koalicyjnej jedności, ale zdaniem Barbary Oliwieckiej nie jest to ultimatum dla niesubordynowanych posłów, ale jedynie reakcja na szantaż niewielkiej grupy parlamentarzystów. Paweł Pawłowski podsumował rozmowy polityczne na Naszej popołudniówki. Dziękujemy. Zbiorowa mogiła ze szczątkami Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Taki jest bilans pierwszego dnia prac poszukiwawczych ekspertów Instytutu Pamięci Narodowej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. 30 sierpnia 1943 roku oddziały OUN-UPA zaatakowały obie się. Zamordowały ponad tysiąc mieszkających tam Polaków. Do tej pory odnaleziono szczątki przeszło 600 osób. Byliśmy zaskoczeni, bo miejsca, w których odkryliśmy mogiła nie były brane pod uwagę, mówi dr Leon Popek z IPN-u, który uczestniczy w pracach. Kilkanaście metrów obok odkryliśmy zbiorową mogiłę 243 osoby i okazuje się, że jest druga obok. Na tym miejscu w ogóle nikt nie mówi. W ogóle w pamięci się nie zachowało, że jest druga mogiła u strażyca, bo to jest totalnie strażyca. To przez zdjęcia socjalitarne. Zdjęcia lotnicze z 1944 roku, zdjęcia niemieckie, pokazały, że jest tam dół, który stwierdziliśmy, że trzeba sprawdzić i to nas naprowadziło. Mogiła znajduje się na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej. To kilkanaście metrów od miejsca, w którym w 1992 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne. Badania w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do końca tego miesiąca. Prawnicy Parlamentu Europejskiego analizują wniosek polskiej prokuratury w sprawie europosła Grzegorza Brauna. Wkrótce, jak usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia, przewodnicząca europarlamentu ma dać odpowiedź. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie Grzegorza Brauna, aby przedstawić mu zarzuty. Chodzi o napaść na ginekolożkę z Oleśnicy. Deputowany stracił już za to immunitet Przypomina Beata Płomecka.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 Jutro nadal będzie sporo słońca, ale chwilami zachmurzenie ma wzrastać do dużego. Będzie cieplej niż dzisiaj, przeważnie od 11 do 15 stopni. Klimat. Dobra jakość powietrza w całym kraju tylko w Grudziądzu jest dostateczna. 40% krajowej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Bardzo sucho jest w lasach na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum kraju. Jest tam duże zagrożenie pożarowe. Klimat. 7 minut po godzinie 18.00 południe w Polskim Radiu 24. Kompromis w Prawie i Sprawiedliwości, test dla koalicji, czyli głosowanie nad wotum nieufności dla ministry klimatu Paulini Henning-Kloski. O kryptoaferze też będzie. Czy odbije się na politykach? Ale debatę dnia zaczniemy od przyjaźni. Debata dnia. No właśnie, będziemy rozmawiać m.in. o spotkaniu Mateusza Marawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Będziemy rozmawiać również o zamieszaniu w Koalicji Obywatelskiej, a raczej w Polsce 2050 i partii Centrum. Będzie również o e, Zonda Aferze. Czy to może się odbić na Pałacu Prezydenckim? Debata Dnia a w debacie dnia już goście, publicysta Jan Ordyński. Dzień dobry. Witam. I Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. A chciałbym zacząć od przyjaźni, od rurociągu przyjaźnie. Czy to jest efekt już nowego przywódcy Węgier, Petera Madziara, który zapowiedział, że jeżeli rurociąg ten wznowi przesył, to po objęciu urzędu wycofa blokadę na unijną pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro dla Kijowa. I dziś Wołodymir Załański, prezydent Ukrainy, powiedział rurociąg przyjaźń został naprawiony. Redaktor Warzecha. Przede wszystkim nie są jasne okoliczności uszkodzenia tego rurociągu. No, ja wierzę oczywiście w to, że mogą się zdarzać przypadki. Natomiast to, że akurat Rosjanie uszkodzili ten rurociąg przed samymi wyborami na Węgrzech, no, powiedziałbym, że oczywiście jest możliwe, że to jest przypadek, ale jest też możliwe, że to wcale nie był przypadek i że sprawcami wcale nie byli Rosjanie. W każdym razie sytuacja, która nastąpiła później, Czyli zwlekanie z uruchomieniem tego rurociągu, co skutkowało koniecznością nałożenia cen regulowanych na paliwo na Węgrzech, a przynajmniej tak, to może nie była konieczność, ale takie rozwiązanie rząd premiera Orbana zaakceptował, no to był po prostu jednoznaczny szantaż stosowany wobec Budapesztu przez władze w Kijowie. Obie strony tutaj walczyły ze sobą dosyć brutalnie i bezwzględnie, zresztą nie po raz pierwszy. Natomiast to, że się okazało, że nagle jednak da się ten rowerociąg naprawić, no to dosyć jednoznacznie mówi o tym, że nie było tam żadnych przeszkód obiektywnych, żeby go uruchomić ponownie, ale była to, był to po prostu, było to po prostu odbicie niechętnego, konfrontacyjnego stosunku władz w Kijowie wobec Budapesztu. zresztą odwzajemnianego z obu stron. Natomiast ja jednej rzeczy tutaj nie rozumiem. To znaczy dla mnie zupełnie niejasne jest, dlaczego Komisja Europejska ustawiła sprawę tej, nie mówmy to o pożyczce, bo to jest tak naprawdę darowizna, nie pożyczka. Tego, tego prezentu w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy w ten sposób, że w jakiś, jakoś zależy to od blokady Budapesztu czy od jej zniesienia. Bo przecież w momencie, kiedy jeszcze w zeszłym roku zapadała decyzja o tej darowiźnie, no to opt-out z tego programu zgłosiły Czechy, Słowacja i Węgry i sprawa była załatwiona. Więc prawdę mówiąc, ja nie za bardzo rozumiem, skąd było potem twierdzenie, że Budapest jest w stanie te 90 miliardów zablokować. No. Jan Ordynski. Tam była kwestia taka, że właśnie decyzją jednomyślną tego typu pożyczki, tego typu pieniądze wpływają i być może tak to zaważyło. Natomiast ja chciałem dodać do tego, co Łukasz powiedział, że wzajemnie tutaj sobie strony robiły różne, delikatnie mówiąc, psikusy. No też pamiętamy, że tuż przed wyborami się okazało, że miał wylecieć w powietrze rurociąg z drugiej strony, kiedy Serbowie chyba odpowiedzieli że absolutnie nie, że tego na pewno Ukraińcy nie zrobili, a przecież Węgrzy chcieli to zrzucić na winę na Ukrainę, że Ukraina próbuje wpływać właśnie w ten sposób na wybory węgierskie. No i, że tak powiem, sobie nawzajem świadczono tego typu uprzejmości. Z tym, że ja chcę jednoznacznie powiedzieć, że Tutaj bardzo źle się w, ówczesna władza fatalnie zachowywała węgierska, cała Unia Europejska była przecież y, solidarnie występowała y, w, w stosunku do Ukrainy, zachowywała, popierała Ukrainę w, w wojnie z Rosją, pomaga Ukrainie. I Węgry tę pomoc, tę pomoc często blokowały w sposób moim zdaniem skandaliczny i, i, i właściwie no po prostu zupełnie niezrozumiały. To będzie teraz nowe otwarcie? Myślę, z, myślę, że tak. Już widać, że będzie. Zresztą y, Madziar deklarował, że tego typu zdarzenia jeszcze przed, przed wyborami, że jeżeli oni wygrają wybory i przejmą władzę, to stosunek, y, w stosunku y, polityka wobec Ukrainy, się zdecydowanie zmieni na... i druga historia, to stosunek do Unii Europejskiej. Właśnie taki bardzo negatywny ze strony ówczesnych, poprzednich władz węgierskich, orbanowskich i tutaj też Madziar deklaruje, deklarował i deklaruje, że, w, że tak powiem Węgry wracają do Europy do tej wracają do normalnej Unii Europejskiej. Czy to będzie nowe otwarcie w relacjach Węgier z Ukrainą i Unią Europejską? Łukasz Warzecha. Nie. Nie jest tak, jak powiedział przed chwilą Jan Ordyński. Społeczeństwo węgierskie zmieniło Wiktora Orbana na Petera Modziora nie dlatego, że chciało zmiany w stosunku do Ukrainy, tylko dlatego, że tamta władza była koszmarnie zużyta po czterech kadencjach rządzenia. Natomiast deklaracje Petera Modziora dotyczące Ukrainy są bardzo wstrzemięźliwe, jak na entuzjazm panujący, obowiązkowy entuzjazm panujący między innymi w Polsce no są wręcz ukraino sceptyczne, oczywiście mniej niż to miało miejsce w przypadku Wiktora Orbana. Natomiast przypominam, że Peter może na przykład podkreślał wielokrotnie, że Unia Europejska absolutnie nie jest gotowa na przyjęcie Ukrainy i te deklaracje należy czytać w ten sposób, że Węgry się na to absolutnie w najbliższym czasie nie zgodzą. Więc oczywiście będzie jakieś złagodzenie tej relacji, prawdopodobnie przede wszystkim objawiające się w nieblokowaniu, przynajmniej na razie, Hmm, kolejnych pakietów sankcji na Rosję, bo to był ten Lewar, który wykorzystywał hmm. bardzo często Wiktor Orban, żeby uzyskać korzyści dla Budapesztu. Natomiast ja bym się absolutnie nie spodziewał jakiejś radykalnej zmiany yy, i radykalnego ocieplenia stosunków pomiędzy Węgrami a Kijowem. Będzie pewnie odmrożenie, tak bym to określił. Natomiast ocieplenia nie będzie. Ja też yy, nie spodziewam radykalnej zmiany, ale po prostu normalizacji stosunków, które były między oboma krajami wręcz wrogie. I w tej chwili spodziewałem się, że one będą normalne. Zresztą zadeklarowały władze węgierskie. I wczoraj też słyszałem komentarz premiera Tuska, że Ukraina, jeżeli będzie przyjmowana do Unii Europejskiej to na normalnych zasadach, tak jak w ten sam sposób, na przykład jak Polska, żadnej taryfy ulgowej będzie musiała wypełnić wszystkie te warunki, które były dotąd, yy, obowiązywały mhm. dotąd w stosunku do krajów aspirujących. I to moim zdaniem jest yy, słuszny stosunek i myślę, że Węgry w tej chwili pod nowym kierownictwem będą w podobny sposób postępowały. To jeżeli panowie jesteśmy przy normalizacji stosunków, to dokładnie chyba to samo dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Założone przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zostanie zlikwidowane, będzie działało wewnątrz partii. Tak oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że pisma ma zamiar docierać do zwolenników Konfederacji, czyli radykalnego elektoratu, a z drugiej strony do osób o umiarkowanych poglądach. Będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. A Mateusz Morawiecki dodaje, że Stowarzyszenie Rozwój Pulus będzie działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Trochę tak jak Brytyjczycy mawiają, horses for courses, czyli są różne konie na różne wyścigi. Tak dochodzimy do wniosku, że jest naprawdę taka różnorodność środowisk Prawa i Sprawiedliwości skupionych pod tym wspólnym mianownikiem, wspólnym parasolem patriotyzmu. Zawieszenie broni czy wywieszenie białej flagi, redaktor Warzecha? Myślę, że sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości przypomina trochę sytuację na Bliskim Wschodzie. To znaczy nikt nie wie jak naprawdę jest. i Nie wiadomo czy wojna trwa, nie trwa, kto bierze udział w negocjacjach w Pakistanie. stanie. I czy, czy, czy będzie bombardowanie? Otwarta, zamknięta, tak. Nie nic. Kto nie wiadomo, będzie to tutaj nabędzi. bombardował? Dzisiejszy dzień nawet to pokazał, no bo przypominam, że zaledwie kilka godzin po tym, jak triumfalnie pan Adam Bielan opublikował wpis ze zdjęciem pokazującym ucztujących przy skromnie zastawionym stole panów Kaczyńskiego i Morawieckiego. Może Dużo z... było. Może nie wszystko było widać. E, może tak, może już zostało zjedzone. Część już może została zjedzona lub wypita. E, to się, pojawił Prezes się nowy rozdźwięk. To znaczy z jednej strony pojawiły się informacje, że stowarzyszenie działalność stowarzyszenia została Zawieszona i to triumfalnie ogłaszała frakcja wroga panu Mateuszowi Morawieckiemu, no z drugiej strony szybko się okazało, że jednak nie, tu pojawiły się komentarze, chyba w tych wpisach coś się zamieściło, więc okazuje się, że ten rozejm to przetrwał tak mniej więcej jakieś 6 do 8 godzin. I, I to jest miara tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. To jest oczywiście na swój sposób zabawne, więc proszę mi wybaczyć, że ja się śmieję. Nie można polityki tylko zawsze... Ale całkiem zasłużenie komentować. Tak, ja, no właśnie. Natomiast to pokazuje, że y, nacisk polecenia pana Jarosława Kaczyńskiego nie mają już absolutnie tej siły, które, którą miały kiedyś. I to również pokazuje, że mamy do czynienia z dynamiką, której prawdopodobnie już się nie uda wyhamować. To, są takie, to jest taka sinusoida, w której te bardziej spokojne mm, odcinki są coraz rzadsze, coraz płytsze. Natomiast coraz częstsze i coraz bardziej widoczne są te odcinki, kiedy dochodzi do yy, konfliktu. Więc ja bym się absolutnie nie łudził, że sytuacja została załatwiona. Ona została na bardzo krótko i bardzo prowizorycznie załagodzona Natomiast istotą tego konfliktu jest moim zdaniem to, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi bez wątpienia do Sejmu znacznie mniej posłów niż ma w tej chwili, o kilkudziesięciu prawdopodobnie mniej i w związku z tym wojna o miejsca biorące będzie brutalna na listach i moim zdaniem pan Mateusz Morawiecki po prostu rozpoczął walkę po miejsca na listach dla swoich ludzi, a jeżeli ta walka się nie uda, to najprawdopodobniej nastąpi secesja z partii. Czyli rozumiem, że na razie ten e, kompromis trwał e, krócej niż samo spotkanie, bo kompromis 6 godzin, a spotkanie 7. Moja wypowiedź właściwie <śmiech> będzie takim suplementem do tego, co powiedział Łukasz. Otóż ja uważam po pierwsze, zauważyłem dzisiaj y, w południe, że ta nie było konferencji prasowej, która była zapowiadana, tylko dwaj panowie wyszli w swoje... Powiedzieli i odeszli, napięci się odwrócili i odeszli. Dziennikarze nie mogli, zadać, nie mogli zadać pytań. Moim zdaniem świadczy to właśnie o tym, że nie chcieli, żeby jakiekolwiek różnice się pojawiły, a obawiali się tego. Tutaj padła prezes Kaczyński, mówił, że teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie miało dwa płuca. Zawsze podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość ma tylko jedno, nie tyle jedno płucą. Ale ma to, te dwa płuca są właściwie jednością. Tam nie ma... Nie było przecież żadnej i możliwości, i, że tak powiem, r, jakiejś frakcji powstania. No ale przecież są wewnętrzne stowarzyszenia, nie? Jest stowarzyszenie od nowa. Przecież jest suwerenna Polska, na której teraz rozumiem przewodniczy Jaki. No nie, teraz... O, psu, tak, ale suwerenna Polska wstąpiła... Nie, suwerenna Polska no, ja wstąpiła... nie są osobną partią, tak, ale... Do budo... no, w strukturach, no. Jak nie, nie, to no, nazwać, jest, no. Przysz Ale przyszli, zostali... Y łyknięci przez y, Prawo i Sprawiedliwość. Zapisali się do Prawa i Sprawiedliwości. Zrezygnowali z tej odrębności y, jako no, jakiegoś... No, ale w... wewnątrz PiSu przecież, no chodźmy nawet, jest to stowarzyszenie nie, od nowa. No, dzisiaj ja ja go wiem, ale, posła... bardzo, ale być może, że tak, ale za... decyzje prezesa były rozstrzygające. Jeżeli prezes coś powiedział, to było koniec, kropka i w ogóle nie było żadnej dyskusji. On rozstrzygał, zawieszał potępiał, chwalił i tak dalej, i tak dalej. Teraz to prawda, sytuacja się rzeczywiście zmienia. Prawo i Sprawiedliwość było właściwie partią tak mocną, schierarchizowaną, jak kiedyś partie komunistyczne. Prezes właściwie był takim sekretarzem generalnym tego typu partii. Tam nikt nie mógł podskoczyć. Prezes przecież osobiście zawieszał, odwieszał, karał i, i tak dalej, i tak dalej. No wcale nie jest powiedziane, że to się nie wydarzy. Łukasz Warzecha. Był taki film Ukryty Smok, tak? Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok. Może właśnie to jest to, co nas to e, czeka. To kto jest tym u... no, no, prezes? No tak podejrzewam, że prędzej czy później naj... nadejdzie dzień e, rozliczenia, no, no, dzień sądu. prezes jest już wyleniałem kotem. U, e, Łukasz Warzecha. E, no, prezes, pan prezes przede wszystkim jest już panem w podeszłym wieku i myślę, że to widać i to się odbija i nikt nie chce tego otwarcie w Prawie i Sprawiedliwości przyznać. Natomiast to też ma tutaj swoje znaczenie. Dlaczego to stowarzyszenie nie będzie działało na takiej zasadzie jak inne jakieś wewnętrzne struktury? No dlatego, że po prostu jego cel jest inny i ambicje jego założyciela są inne. Pan Mateusz Morawiecki... Nie zrobił tego stowarzyszenia po to, żeby prowadzić jakąś pracę, dyskretną pracę organiczną wewnątrz Prawa Jasne. i Sprawiedliwości, tylko zrobił je po to, żeby usystematyzować i zinstytucjonalizować własną frakcję, żeby pokazać panu prezesowi Kaczyńskiemu, zobacz Jarek, ja mam tutaj nie pięć, tylko trzydzieści parę osób za sobą i to jest potężna grupa. I z nazwiskami. I oni się, i o, z nazwiskami oni mhm. się nie wycofują nawet pod twoim naciskiem, zostają w moim stowarzyszeniu, więc musisz się ze mną liczyć. To jest tego typu komunikat i taki jest cel tej sprawy. Jeżeli struktury. można, to ja myślę, że dlatego zresztą utworzył to, to co brzmiało tutaj przed, też przed chwilą, to stowarzyszenie wybrzmiało, powstało, powstało dlatego, żeby jak najwięcej silną stworzyć strukturę wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i w, w efekcie dostać jak najwięcej miejsc biorących w przyszłych wyborach. Żeby to była po prostu taka silna grupa, której nie można zlekceważyć. W Prawie i Sprawiedliwości jest kilku wiceprezesów partii. Czy teraz... 11, dokładnie 11. <grym> Właśnie. Czy, czy to oznacza, że Mateusz Morawiecki jest dzisiaj nad wiceprezesem? Jest pierwszym wiceprezesem spośród wszystkich wiceprezesów? Łukasz Warzecha. Hmm, nawet gdyby on tak sobie wyobrażał, to przeciwko temu będzie potężny opór również innych wiceprezesów, wśród których przypominam... Ale przede przykład, wszystkim prezesa też. E, tak, i pana prezesa, e, wśród których jest na przykład pan Patryk Jaki. No, to pokazuje tylko, jak tutaj ten krajobraz jest skomplikowany. E, więc e, to jest, e, można powiedzieć, to co się wydarzyło, jest w pewnym sensie chwilowym zwycięstwem pana Mateusza Morawieckiego, no bo on na razie uzyskał pewnego rodzaju koncesję, chociaż jak widać jej... Faktyczny rozmiar nie jest jasny, no bo my usłyszeliśmy, przeczytaliśmy te sprzeczne komunikaty, że działalność stowarzyszenia jest zawieszona, a jego członkowie mówią, że nie jest zawieszona, tylko że ma działać na trochę innych zasadach i to już powoduje kakofonię. Nie ma żadnego wyjaśnienia, nie ma żadnego oświadczenia pana prezesa, który by to prostował. W związku z czym ta cała struktura hierarchiczna, o której Jan Ordyński mówił przed chwilą, ona się po prostu zaczyna sypać. Ta hierarchia się zaczyna sypać. No i w tej hierarchii pan Mateusz Morawiecki będzie bardzo brutalnie szukał swojego miejsca. Ja myślę, że też powinniśmy, powinniśmy poczekać do chwili, czy to stowarzyszenie będzie na normalnych zasadach prawnych rejestrowane jako oddzielna organizacja, mhm. czy będzie się to tylko ta grupa nazywała... Yy, w w PiSie, stowarzyszeniem, no po, jakimś tam stowarzyszeniem, no właśnie tym, jak to jest? Rozwój Plus. Rozwój Plus i tyle. I to będzie po prostu nazwa frakcji, powiedzmy. Jak byli maś są maślarze, I są hertarze, harcerze, tak. no to będzie teraz jeszcze Rozwój Plus. Może tak być. E, jaką rolę w tym wszystkim odegrał Adam Bielan, oprócz tego, że rozumiem, dzielił ciasto e, i, i rozmawiał, redaktor Warzecha? Adam, pan Adam Bielan jest mistrzem w budowaniu własnego znaczenia i m, autoprezentacji. To jest jego największa chyba umiejętność. I być może o to tutaj chodziło. Być może chodziło, ale to jest tylko moje przypuszczenie, bo informacji żadnych nie mam. Być może m, chodziło o to, żeby pokazać, że jest się bardziej wpływowym niż się jest w rzeczywistości. Że się ma wpływ na to, jak te frakcje pomiędzy sobą rozgrywają sprawy, czy... Wojna się uspokaja czy się nie uspokaja. Natomiast jak to naprawdę było, no, tu nie podejmuje się czegoś więcej niż spekulowania, bo musielibyśmy być małą muchą, wlecieć tam do tego pokoju i usiąść na ścianie, a może nawet nie patrzyło. <laughs> ja znaczy, to jest powrót na to jest druga kolacja, którą Adam głośna kolacja, yy, która nabiera rozgłosu publicznego, bo pierwsza to była przecież ta, ta kolacja z kolegą Hołownią. Teraz jest druga, druga, głośna kolacja. Rzeczywiście Łukasz ma tutaj rację... Też to nie wyglądało na pomieszczenie na Nowogrodzkiej? Nie, no to mieszkanie, słyszałem, że... No, teraz nie wiem, no wtedy właśnie, było w bo... mieszkaniu tak. u Adama Bielana. Teraz nie wiem gdzie, bo jakaś taka drewniana była... Drewniane ściany były. No nieważne, w każdym razie panowie się spotkali i rzeczywiście podob, podobno to organizował Adam Bielan i to prawda. Zresztą jak ja tak śledzę jego drogę to jemu głównie zależy na tym żeby własną pozycję wysforować żeby, żeby po raz kolejny zostawać europosłem myślę że na tym bardzo mu zależy żeby mieć tę tę sprawę załatwioną No i jeszcze słyszę że jest on jakiś ma istotne kontakty w Stanach Zjednoczonych i że jest łącznikiem. Pałacu Prezydenckiego z Ameryką. No więc y, to też jest do zbadania, ale takie informacje publicznie y, się właśnie rozchodzą. Czyli rozumiem, że te wszystkie odnogi Prawa i Sprawiedliwości gdzieś jakoś łączą się z Adamem Bielanem. No tak, jest, Niezwykle myślę, że jak, postać, jak, potrzeba, to... Adam, jak potrzeba właśnie zorganizować tego typu spotkanie, czy coś załatwić w Ameryce, no to Adam Bielan wtedy rusza do akcji, no a działa jeszcze na forum Parlamentu Europejskiego. Czy to jest człowiek, który jest najbliżej ucha pana prezesa? Myślę, Łukasz że Warzecha. blisko jest. Nie wiem, czy najbliżej, mhm. ale na pewno blisko i nigdy nie wszedł w konflikt z prezesem. Łukasz Warzecha? Jest kilka osób, które są blisko ucha pana prezesa. Myślę, że pan Adam Bielen ma taką umiejętność przekonywania pana prezesa, ale też warto zauważyć, że podobną umiejętność przynajmniej chwilowo ma pan Mateusz Morawiecki, bo ja mam takie wrażenie, że ta opowieść, która znalazła odbicie w komunikacie po tym wieczornym spotkaniu i ta metafora dwóch płuc, którą chyba bezpośrednio od pana Morawieckiego wziął pan Kaczyński, to jest trochę podobna sytuacja jak z procesem przekonywania pana Kaczyńskiego przed 2015 rokiem przez pana Mateusza Morawieckiego, że on będzie świetnym kandydatem na ministra finansów i no, na początku wicepremiera. To był proces, od, który się odbywał w czasie wielu spotkań pomiędzy oboma panami i pan Mateusz Morawiecki przekonywał na przykład, że Polska jest w stanie mieć milion samochodów elektrycznych tam do 2000, już nie pamiętam, 20. roku to miało być, czy, czy do kiedy tam. Mhm. No w każdym razie jest... już miały być te samochody na tak. drogach. Tak I... Jest. I to jest i to jest podobna sytuacja, to jest podobny sposób przekonywania nawijania makaronu na uszy. Pod tym względem pan Mateusz Morawiecki jest bardzo dobry, a jeżeli mówimy o tych bliskich osobach wobec pana Pana Kaczyńskiego. No to ciekawa tutaj jest ciekawy tutaj jest przypadek Pana Ryszarda Terleckiego. To panowie, to w takim razie. Bo na członków stowarzyszenia. Panie redaktorze, ponieważ otwieramy kolejną szufladę, a w tej szufladzie jest jeszcze dużo rzeczy do omówienia, to jeżeli panowie pozwolą, zróbmy krótką przerwę. Czas na informacje. My wracamy po informacjach. Reklama. A co w Karfurze? Aromatyczna promka. Kawa mielona eduszo family 500 gramów, 50% taniej. 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 26 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.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 Minęła 18.30. Dorota Wojtalczek. zapraszam. Kilkaset zgłoszeń do tej pory, po kilkadziesiąt nowych, każdego dnia. Rośnie liczba pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Do jednej z warszawskich kancelarii w tej sprawie zgłosiło się 350 osób. Liczba poszkodowanych może być olbrzymia, przewiduje radca prawny Robert Nogacki. Mówimy to o grubych tysiącach pokrzywdzonych. Więcej niż 150, to jest w kontakcie z nami, a przecież nie jesteśmy jedyną kancelarią, która stara się im w jakiś sposób pomóc. Myślę, że to są dziesiątki, mam nadzieję, że nie, ale być może setki tysięcy osób, które trzymały mniejsze, większe pieniądze na takie giełdzie. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez Zonda Krypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Ministerka Klimatu i Środowiska Paulina Heninkloska komentuje wejście agentów CBA do siedziby resortu. Funkcjonariusze zabezpieczali dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. Złożyliśmy kilkaset zawiadomień do prokuratury. Od wielu miesięcy tą sprawą zajmuje się Prokuratura Europejska. Na bieżąco udzielamy informacji na ten temat, oświadczyła szefowa resortu klimatu podczas konferencji prasowej. Jak dodała, obecnie ten program jest bezpieczny dla dla ludzi i finansów publicznych. Wprowadziliśmy szereg bezpieczników, które mają chronić beneficjentów, podkreślała ministerka Henning-Kloska. Dziewięć osób zostało zatrzymanych po tym, jak wtargnęły na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu. Obcokrajowcy narodowości żydowskiej bezprawnie weszli na teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Mężczyźni nie chcieli pobrać darmowych wejściówek, które umożliwiają wejście na teren muzeum, informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Zostali zauważeni przez strażników muzeum i zostali bardzo szybko ujęci przez strażników, a następnie przekazani policjantom. Obcokrajowcy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Siedmiu Amerykanów i jeden Kanadyjczyk muszą zapłacić grzewne po 3000 zł i po 1000 zł nawiązki na rzecz muzeum Auschwitz-Birkenau. O pilną likwidację obwodów łowieckich we Wrocławiu apeluje posłanka K.O. Małgorzata Tracz. Podkreśla, że polowania odbywają się w pobliżu osiedli, terenów rekreacyjnych, szkół oraz szpitali. Budzi to uzasadnione obawy mieszkańców, podkreśla. Do mnie do biura pływają takie sygnały, e, na przykład pani, która poszła na spacer z psem, spotkała myśliwego, który względem jej psa i niej samej okazał się bardzo agresywny. Ludzie są po prostu przerażeni. Za wyznaczanie i zmianę granic obwodów łowieckich odpowiada samorząd województwa. Na terenie Wrocławia jest siedem takich obwodów. 33 minuty po godzinie 18.00. Debata dnia. Wracamy do naszej debaty, tylko przypomnę, że z nami jest publicysta Jan Ordyński i Łukasz Warzecha, publicysta do Rzeczy. Dzień dobry panowie jeszcze raz. Dzień dobry. Przed przerwą, przed informacjami Łukasz Warzecha jeszcze poruszył, bo rozmawiamy cały czas o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, o Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który staje się, rozumiem, elementem Prawa i Sprawiedliwości póki co. Rozmawialiśmy m.in. o roli Adama Bielana w trakcie spotkania tego, które się odbyło z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera yy, yy, Mateusza Morawieckiego, ale pan redaktor Warzecha raczył również zaznaczyć postać yy, Ryszarda Terleckiego, który podobno, to rozumiem niepotwierdzone informacje, ale nawet miał rzucić takie hasło, że może pan prezes Jarosław Kaczyński powinien ustąpić. Tak było, panie redaktorze, Łukasz Warzecha. No mnie tam nie było oczywiście, <laughs> więc ja się opieram tylko na tym, co y, dobrze poinformowani dziennikarze y, podawali, co też zresztą jest swoją drogą ciekawe, bo pis nigdy nie było oczywiście w 100% szczelne, wiadomo, że żadna duża partia nie jest, natomiast liczba przecieków pokazujących te najbardziej wewnętrzne dyskusje, również te, które się w tak zwanym PKP odbywają, y, czyli politycznym, y, partyjnym poli komitecie politycznym, tak chyba tak to się nazywa, y, to y, pokazuje, że no, Prezydium tendencje... Komitetu Politycznego Prezyd... Prezyd... Prawa i Sprawiedliwości. Tak, Prezydium Komitetu Politycznego, tak. Bardzo dziękuję za rozwinięcie skrótu PKP, który tak. jest uroczy. Swoją Nie drogą. Z kolejami. Tak jest. Więc to pokazuje, że jest próba wykorzystywania mediów do tego, żeby rozgrywać własne gry i być może w przypadku tego, tej sugestii pana Ryszarda Terleckiego też tak było, natomiast tutaj znaczenie ma to, że chyba po raz pierwszy pojawia się w roli osoby podważającej autorytet pana prezesa Kaczyńskiego ktoś tak mu bliski, tak od dawna z nim współpracujący, no to jest chyba porównywalne tylko do sytuacji burzliwego rozstania panów z panem Ludwikiem Dornem, no już wie, świętej pamięci, już wiele, wiele, wiele lat temu pana Jarosława Kaczyńskiego, no z tym, że tam podobno szło bardziej jakieś kwestie osobiste, a tutaj no wyraźnie chodzi o to, że tak to odczytuje, tak to interpretuje, że pan Terlecki zaczyna sobie zdawać sprawę, że pod tym kierownictwem Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na powrót do władzy. Myślałem, że pan nawiąże do starożytnego Rzymu. Jan ja y, chcę tak, prezesie, wracając jeszcze na chwilę do, premiera, do byłego premiera Morawieckiego, Prezes się kiedyś zachwycał premierem Morawieckim. Przecież go wynosił pod niebiosa i mówił, że to jest najlepszy premier ostatnie 30 no jest to było... Też go naznaczył na tak. premiera, no jest jakby ojcem politycznego no i, sukcesu. I w trakcie premierostwa był absolutnie nim zachwycony. Druga sprawa, to Ludwik Dorn był przecież nazywany trzecim bliźniakiem. A wracając do tej sytuacji, która z, pan, z profesorem Terneckim Jarosław Kaczyński ma dużą słabość do tytułów naukowych i forsował przecież rozmaitych profesorów na rozmaite funkcje w Prawie i Sprawiedliwości i również na funkcje państwowe, a profesor Terlecki był mu rzeczywiście bardzo bliski. Profesor Terlecki siedział po prawicy Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. Jarosław Kaczyński w tym pierwszym rzędzie yy, sejmowego, yy, tej części z yy, rzędu, w którym zasiadali, yy, posł zasiadają posł posłowie pisowcy, siedział po prawicy yy, Jarosława Kaczyńskiego, siedział właśnie yy, Ryszard Terlecki, po lewicy yy, były minister obrony Błaszczak. No teraz tam siedzi Przemysław Czarnik. I teraz siedzi właśnie Przemysław Czarnek. Ja widziałem zresztą jak yy, pokazała telewizja, jak eksmitowany był profesor Terlecki z tego miejsca, bo on chciał zasiąść na tym swoim dawnym miejscu i zajście, że prezes mu powiedział, że ma że tak powiem znikać, gdzieś przesiadł się do, do, do czwartego rzędu, a tu usiadł decygnowany na, na premiera pan Przemysław, Zrubina. Tak, Przemysław Czarnek. Przemysław Czarnek. To, to, to panowie, no, okay, roz, rozumiem, że to Ale również ma... Myślę, ja myślę, że przy wszystkich zastrzeżeniach wobec Profesora Terleckiego to jest jednak człowiek, który ma własne zdanie w wielu sprawach, własną pozycję. To nie jest jakiś taki funkcjonariusz partyjny, którym Jarosław Kaczyński mógłby komenderować idź tam, idź tutaj. Nie, on miał zdobył własną pozycję i myślę, że jemu zależy na tym, żeby nie był poniewierany. To jeszcze zapytam o dwóch panów, bo pojawiło się nazwisko byłego ministra edukacji, więc Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, który no, wiadomo nie ukrywa tej niechęci do Mateusza Morawieckiego. Jak oni powinni się w takim razie odnaleźć w tej sytuacji, Przemysław Czarnek, m.in. w mediach społecznościowych. Zapraszam Mateusza Morawieckiego na wspólną konferencję. Redaktor Warzecha. Jeżeli chodzi o pana Przemysława Czarnka, to jest to oczywista rywalizacja z panem Morawieckim. Pan Morawiecki wyobrażał sobie, że ze względu na sondaże, które jego prezentowały jako najbardziej pożądanego kandydata na premiera, to on dostanie tę nominację. Przy czym te sondaże moim zdaniem odzwierciedlały wyłącznie to, że on jest po prostu najbardziej rozpoznawalny, nie to, że respondenci uznawali, że byłby najlepszym premierem. Natomiast jego hiperaktywność od momentu utraty władzy powoduje, że to jest naturalne pole rywalizacji z panem Czarnkiem, który mimo, że no trochę działa jednak i trochę robi, to wciąż na tle aktywności pana Mateusza Morawieckiego wypada blado i już samo to może być tutaj pomiędzy oboma panami punktem zapalnym. Co więcej, na niekorzyść pana Przemysława Czarnka działa fakt, że od momentu, kiedy on dostał tę nominację na m, kandydata na premiera, Prawo i Sprawiedliwość nie podniosło swoich notowań. Wręcz przeciwnie. Je, na, nawet no, jeżeli uwzględnimy ten sondaż Cebosu, tak. 18% natomiast... dla PIS, 32% dla Platformy, dla tak Koalicji Obywatelskiej. Na, na, natomiast to no, ja to biorę troszkę w nawias, bo to jest jednak rządowy Cebos i jeden sondaż, ale tendencja jest y, ewidentna, to znaczy no, nie ma żadnego wzrostu, nie ma żadnego efektu Przemysława Czarnka. I to jest pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o pana Patryka Jakiego, on y, jest przedstawicielem trochę innej frakcji przecież niż frakcja pana Mateusza. Morawieckiego, nie, frakcja, przepraszam pana Przemysława Czarnka, mhm. to nie jest to samo, co frakcja tak zwanych maślarzy. Mm, mm, więc o, to jest dawna suwerenna Polska. Dawny obóz pana Ziobry. Ziobry, który się roztopił wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ten konflikt, który oni mieli z panem Morawieckim, był w jakiejś mierze oczywiście personalny, ale to był jednak konflikt no, dwóch różnych podejść do polityki. Tamte różnice można by przedstawić bardzo merytorycznie. To, było inna, to była inna propozycja podejścia do Unii Europejskiej, do polityki klimatycznej, do m, kwestii suwerenności, do tego jak bardzo można ustąpić Unii Europejskiej w różnych sprawach. Mhm. Więc nie był to tylko konflikt m, inaczej. W, na tle wielu konfliktów w polskiej polityce, tamten moim zdaniem był merytorycznie dobry, bo on pokazywał jednak w, różnicę właśnie polityczną, a nie tylko różnicę opartą na jakichś hasłach. momentu, po, mm -hmm. po tym, co się pojawia dzisiaj, no widać, że ten konflikt trwa. To jest nadal refleksja, tej samej krytyki, która się pojawiała w trakcie dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości. A kiedy pojawiają się przytyki dotyczące umiejętności operowania na ułamkach, to już pojawia się konflikt wręcz, bym powiedział, personalny. Nie, oczywiście o wiele mocniejsza pozycja jest tutaj byłego premiera i Myślę, że rzeczywiście on naprawdę ma o wiele więcej do powiedzenia w polityce merytorycznie niż Patryk Jaki, ten konflikt, tak jak Łukasz podkreślił przed chwilą, przede wszystkim e, miał e, oparty był o m, stosunek do Unii Europejskiej. E, zarzucano premierowi Mrawieckiemu, że jak idzie do Brukseli, to jest uległy i właściwie wykonuje wszystkie polecenia, które Bruk Bruksela mu e, daje. I druga sprawa to był stosunek do. Praworządnych do, do, tej, do tak zwanych reform Ziobry, które niektóry blokował jednak Morawiecki, wspólnie zresztą z Dudą to zrobili. I, nie, I oni obwiniają Morawieckiego i Dudę, że to oni przyczynili się do tego, że Pisowi nie udało się w całości opanować wymiaru sprawiedliwości. Także to tak mniej więcej wygląda, to moim zdaniem. Morawiecki ma zupełnie inną pozycję w ogóle w polskiej polityce niż yy, Patryk Jaki. Panowie, zmieniając temat, ponad 2 miliony dorosłych Polaków mm. deklaruje posiadanie kryptowalut, wartość ich inwestycji szacowana jest na około 40 miliardów złotych. Tak wynika z badania Cebos przeprowadzonego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. E, czy po że Zonda Krypto Pałac Prezydencki powinien jeszcze raz zastanowić się nad ustawą o kryptowalutach, Jan Ordyński? Ja zupełnie nie rozumiem tego, Dlaczego y, prezydent nie zgodził się na wejście w życie tej ustawy? Zupełnie. Przyczyn, żad, ja nie, nie widzę żadnych przyczyn merytorycznych, które by usprawiedliwiały to stanowisko y, Nawrockiego. Żadnych przyczyn merytorycznych. regulacja? O... Nie, to, ja słyszałem głosy ludzi, którzy naprawdę na tym się znają, y, ekonomistów, którzy mówią, że nie, że ta ustawa po prostu wprowadzała jakiś porządek i zabezpieczała przed sytuacjami negatywnie nadzwyczajnymi. I teraz mamy, z nimi do, mamy w tej chwili z nimi do czynienia. Ze strony Pałacu Prezydenckiego nie usłyszałem naprawdę żadnego merytorycznego usprawiedliwienia dla y, tych wet, które Nawrocki zgłaszał wobec tych ustaw. Moim zdaniem, tak jak słyszałem od specjalistów, który, do których mam zaufanie, one powinny być yy, yy, um, uchwalone i wejść w życie. Czy te weta pana prezydenta w jakiś sposób politycznie no, hmm. mogą się odbić czkawką przy okazji yy, tego zamieszania wokół zonda krypto? Łukasz Warzecha. No, najpierw dwa słowa na temat tych yy, przyczyn weta. No, one jednak zostały jasno wyłożone i krytyka była bardzo czytelna tej ustawy. Po pierwsze chodziło tutaj o jej ogromny rozmiar, kompletnie nieproporcjonalny do regulacji. Potem była tutaj... poprawiona. Tutaj podawano przykłady, Czechy, Niemcy, no ale nadal no ja mam przed sobą ten zawetowany projekt ustawy. To jest 109 stron. To jest po prostu gigantyczna kobyła nieporównywalna z żadną taką regulacją w Unii Europejskiej. 168 artykułów. Druga sprawa to jest kwestia poddania firm kryptowalutowych, rynku kryptowalutowego pod bardzo ścisły nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, o której wiadomo, że jest nastawiona do rynku kryptowalutowego wprost w progno. Tutaj były postulaty środowisk, które zajmują się kryptowalutami, żeby, no, musi być organ nadzorujący, ale żeby nie była to KNF. I te propozycje były różne, łącznie z powołaniem specjalnego organu, który miałby się zająć tylko rynkiem kryptowalut. Była wreszcie kwestia kosztów uczestniczenia, no bo firmy muszą zapłacić niejako za to, że będą nadzorowane. I te koszty również pan prezydent tam podawał jako, jako przyczynę. One potem zostały tam troszkę zmienione. Była to jedyna rzecz, która w tej drugiej wersji ustawy o kryptowalutach została zmieniona. Więc tutaj jak najbardziej argumenty merytoryczne były. Ja tylko oczywiście powiedziałem o kilku najważniejszych, było ich mhm. znacznie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, jak się odbije ta afera z zonda krypto, no, ponieważ jesteśmy niestety, żyjemy niestety w emocjokracji, więc y, myślę, że będzie wiele osób, które zamiast zainteresować się tym, czego naprawdę ta ustawa miała dotyczyć, co ona naprawdę mogłaby zabezpieczyć, jakim kosztem i tak dalej, y, no to po prostu dojdą do wniosku, że o, jakby pan prezydent podpisał, to by tego problemu nie było. To nie jest też prawda. Przypomnę, że firmy kryptowalutowe mogą w ogóle działać w Polsce nawet bez polskiej ustawy. Wtedy działają re... na podstawie rejestracji w innym, w innym kraju. No tak działa właśnie. Ale prezydent obiecał Dokładnie, i tak. jego, jego reprezentant Bogucki powiedział, że prezydent przygotuje swój projekt ustawy, który miał właśnie być, Odpowiedza. zastąpić. Tak miało być. I nie, tego projektu nie było. Nie ma tak. do dzisiaj. Tak, i ta obietnica oczywiście powinna zostać spełniona. Tutaj absolutnie się zgadzam, że skoro pan prezydent to obiecał, to powinien pokazać taki projekt jak tak najszybciej. Że... Ja rozumiem, że trochę trzeba czasu poświęcić, żeby go przygotować. Ale już ale... minęło sporo czasu od tego pierwszego, że tak powiem, yy, czytania tego pierwszego projektu. Natomiast który... też trzeba powiedzieć, że ten projekt, który został zawetowany, nie zawierał czegoś na kształt bankowego funduszu gwarancyjnego, który zabezpiecza finanse klientów normalnych banków. No bo sama natura rynków kryptowalutowych jest taka, że tam ryzyko jest bardzo mocno wpisane. I to, jeżeli ktoś inwestuje w kryptowaluty, no to musi zdawać sobie z tego sprawę. Oczywiście ja nie mówię, że tutaj doszło do takiego normalnego, że to są normalne skutki ryzyka, bo zdaje się, że tam sprawa jest znacznie głębsza. Natomiast były w tej ustawie pewne mechanizmy zabezpieczające, które między innymi, w których między m.in. chodziło o odseparowanie tych środków kryptowalutowych od środków pieniężnych klientów. Natomiast mm, opierając się znów na tym, jak tę ustawę interpretowali specjaliści, ja twierdzę, że przed taką sytuacją, jaka zaistniała, ta ustawa by klientów z onda krypto nie zabezpieczyła. Więc nawet gdyby ona była to i tak mogłoby się wydarzyć to, co się teraz stało. Ja, ja chciałbym, żeby zostały wyjaśnione przez kompetentne organa te informacje i te zarzuty, które przedstawił Donald Tusk w przemówieniu sejmowym i potem zresztą one były jeszcze kilkakrotnie ponawiane. Konkretne, powiedziałbym, zarzuty kryminalne, które Tusk w tej sprawie o których ktoś w tej sprawie poinformował. Uważam, że to powinno być bezwzględnie wyjaśnione. Na fundację można wpłacać. No, można. Panowie, zostawmy temat kryptowalut, a przejdźmy jeszcze do tego, co dzieje się w samej koalicji obywatelskiej, to co dzieje się w tej strukturze rządzącej, bo tam naprawdę sporo się dzieje. Premier Donald Tusk podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla ministry klimatu Pauliny Henning-Kloski będzie testem koalicyjnej lojalności. Właśnie nie koalicji obywatelskiej, tylko w ogóle koalicji rządzącej. Tak, lojalności i solidarności, więc dla wszystkich. Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test, będziemy dalej pracować, tak mówił premier Donald Tusk. Zresztą do polityków Polski 2050 wprost, a na naszej antenie Barbara Oliwiecka z Centrum powiedziała, że jeśli Polska 2050 chce być w koalicji, to musi obronić Paulinę henning -Kloskę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakiekolwiek ugrupowanie będące w koalicji 15 października zagłosowało przeciwko swojemu, mówię tu o koalicyjnym, ministrowi czy ministrze. To jest niedopuszczalne. Ja publicznie już któryś raz zadaję pytanie Katarzynie Połczyńskiej-Nałęcz, która bierze odpowiedzialność za tych posłów, którzy chodzą i mówią, że nie wiedzą, jak zagłosują, albo że zagłosują przeciw. Ona sama również takie wątpliwości yy, artykułuje. No więc yy, ja się zadaję pytanie, yy, czy Polska 2050 chce być w koalicji? Bo jeżeli chce być w koalicji, no to nie ma wyjścia. To musi po prostu yy, obronić panią ministrę, zagłosować yy, za tym, żeby rząd był stabilny, bo to nie opozycja, nie PiS nie Konfederacja będą dyktować, yy, jak ma wyglądać skład Rady Ministrów. Ale również dzisiaj CBA wchodzi do siedziby Ministerstwa Klimatu i żąda dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. Czy Koalicja Obywatelska będzie z czystym sumieniem bronić Pauliny henning Ale i ja Jan się Modyński? zgadzam, Aha, dodać chciałem do tej informacji, którą pan podał o tym, że wyszło dzisiaj CBA do ministerstwa, ale dotyczy to zlecenia przez prokuraturę europejską, badania spraw, które miały miejsce w 2001 roku, w 2021, dwa, w 2021 roku mhm. i trochę później. Także to jest ten okres i bardzo dobrze. Jestem, że tak powiem, uważam, że bardzo dobrze, że bada to prokuratura europejska. Bo nikt nie powie, że tutaj jakaś prokuratu prokuratura, której TUS nakazał i na w ogóle reżim Tuska kazał właśnie yy, w tej chwili jeszcze jedną zorganizować nagonkę na, na y, rządzące na na wówczas Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. I zgadzam się z tym, co mówiła posłanka przed chwilą, bo dla mnie jest to oczywiste. Jeżeli jesteś w koalicji rządzącej, to głosujesz y razem en bloc za tymi uzgodnionymi przez koalicję yy, ustawami, czy również bronisz składu personalnego Rady Ministrów. Tutaj nie ma miejsca, szczególnie w tak ostry, przy tak ostrym podziale, yy, jakim mamy do czynienia politycznym w Polsce w tej chwili, na żadne dąsy nie ma miejsca po prostu. No a jak jesteś w jednej partii, to nie zakładasz w osobnego stowarzyszenia. No dokładnie. To, <śmiech> też, no. to też dokładnie. No. Prawda jest taka, że rzeczywiście trudno sobie wyobrazić w idealnym świecie sytuację, w której ktokolwiek z koalicji rządzącej głosuje za odwołaniem Taki W Takie sensie, sytuacje, jak my, Łukasz, tego przerwy minister... na Rozpadały się koalicje właśnie y, m, przy takich okazjach, że część koalicji głosowała przeciwko właśnie wotum zaufania dla swojego y, ministra. ministra i się tak. rozpadały koalicje, wybory następowały. Potem. Tak, zgadza się, zwłaszcza jeżeli wniosek jest składany przez opozycję. Natomiast w tym wypadku nie jest to świat idealny. To znaczy no. trzeba pamiętać, że po pierwsze jest bardzo mocne i duże napięcie pomiędzy panem Donaldem Tuskiem, panią Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. Pan no, Donald Tusk prawda. nie wypełnił obietnicy e, polega, czy zobowiązania, właściwie nie obietnicy, zobowiązania żeby Polska 2050 miała swojego wicepremiera. I to jest jakość niezgody, um, która tam cały czas gdzieś tkwi. No, poza tym jest wyraźna opozycja pomiędzy panią Pełczyńską na Łęcz, która stara się forsować własne pomysły um, po to, żeby jakoś wyemancypować te, tę część z Polski 2050, która pozostała pod tym szyldem. Podczas, no, zaznaczyć swoją osobę, jej... tak. Tak. Podczas kiedy jej oponentka z klubu centrum, pani minister Henik Kloska, jest bardzo uległa wobec pana premiera. Tutaj też jest bardzo wyraźny kontrast i też myślę, prawdę mówiąc, że w tym jest trochę urażonej ambicji i rywalizacji pomiędzy oboma paniami. Bo pamiętajmy, że chociaż polityka jest zwykle bardzo wyrachowana... To jednak politycy też mają swoje emocje, też mają swoje ambicje. Te ambicje mogą zostać urażone. No to jest również, to się również odnosi do działań pana premiera Morawieckiego, i tak samo tutaj również to może działać. Więc podsumowując, ja nie sądzę, prawdę mówiąc, żeby. Polska 2050 zagłosowała za wotum nieufności, zwłaszcza, że... Tam też nie ma pani nałęcz No właśnie, pani na nałęcz nie może być pewna, że wszyscy by poszli za nią, gdyby ona zdecydowała się tak zagłosować. Natomiast nawet jeśli tego 15osobowego klubu zagłosują przeciwko m, temu no. wnioskowi, to i tak nie oznacza to końca konfliktu. Ten konflikt nadal będzie. No i też... Yy... Mogło się zdarzyć przepraszam, to tylko się zapytam, czy mogą zdarzyć się na przykład sytuacje, w której ktoś jakoś nieszczęśliwie nie dojedzie na głosowanie Tutaj, albo to, pomyli karty do tu głosowania. Tu nie ma takiego głosowania na styku. Yy, akurat nie ma takiej sytuacji. A pytanie jak to zostanie odebrane? Że to je, no tak, no być może że rzeczywiście to, że ktoś nie, usp... nie przyjedzie na tak ważne głosowanie. Zdarzało się że takie się, historie. Jasno, no, to. Że się w publikacji kiedyś. Jeden z posłów i rząd się... Handy Suchockiej wyleciał w powietrze wtedy. Historia zda takie tak. przypadki. Natomiast tutaj, jeśli chodzi jeszcze o relacje między y, y, y, Katarzyną Pełczyńską Nałęcz a premierem Tuskiem, to jak słyszę one od początku były, jeszcze w y, czasie, kiedy przewodził y, 2050, przewodził y, ówczesny marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, Szymon mm -hmm. Hołownia to, te, to te relacje były dosyć trudne i chyba również Szymona Hołowni relacje też nie były najłatwiejsze z panią Bełczyńską na łęcz. Więc... Ja, tylko, ja tylko powiem, jak wygląda arytmetyka sejmowa, to jest zawsze w takich sytuacjach ciekawe. Przecież większość ma zapas dziewięciu głosów. Te 9 głosów to jest mniej oczywiście niż 15-osobowy Klub Polski 2050, ale jak powiedzieliśmy już tutaj... Nie ma absolutnie pewności, że wszyscy jego członkowie mogliby zagłosować za wotum nieufności. Tam naprawdę no, musiałoby to pójść ławą, a to jest mało prawdopodobne. I to zresztą groziłoby... W tej chwili ta partia 2050 praktycznie nie istnieje, jak słyszę. I w tego... No właśnie już... W tej sytuacji ci ludzie by zakończyli swoją karierę polityczną. Według ostatniego sondażu United Surveys na zlecenie wirtualnej Polski na Polskę 2050 zagłosowałoby jakieś 0,5%, a na Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,1%. No. no to chyba, przepraszam panowie, są nie na bieżąco, bo dosłownie godzinę temu Polska 2050 na swoim koncie na X opublikowała taki wpis wbrew hejterom, lobby, szantażom, Konsekwentnie idziemy do przodu, i tu jest wykres zamieszczony z innego sondażu, w którym Polska 2050 ma 4,2% i jest już na siódmym miejscu w klasyfikacji partii. Juj. Natomiast, jak pamiętam, dotychczasowe sondaże najbliższe, które były to rzeczywiście Polska 2050 raczej lokonowała się bliżej tych wartości, które pan przedstawił. Łukasz Warzecha z Do Rzeczy, Jan Ordyński, publicysta. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję za ja to spotkanie. Dziękuję. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Popołudnie powoli dobiega końca, ale przed nami wieczór i Maria Furdyna. Dzień dobry. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Widzę, że nie mamy dużo czasu, więc powiem, że bogactwo, bogactwo tematyczne, jak to zawsze w naszym wieczornym paśmie, będzie i o ochronie klimatu, i o zdrowiu, i o sporcie, i tematy międzynarodowe, i politykę też będziemy oczywiście kontynuować o 21.30, a dzieje się dużo, więc zapraszam bardzo serdecznie. To ja już zapraszam na wieczór. Żegnam się z Państwem, Jerem Majem Rożek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.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 reklamie.